W naszej cyklicznej audycji. Antywirus po tej stronie. 20 września 2022 roku i Zezowaty Zoro, gospodarz pod. No dawno Pana nie było po tej drugiej stronie. No, no, no Nie było mnie dwa tygodnie, bo byłem zajęty tutaj. Wszystkie działania przyspieszyły, więc i ja coś tam robiłem, jakieś kwestie budowlane. Stawiałem wiatkę na opał. No bra brawo, brawo. No to jest najgorętszy temat tego sezonu, tej jesieni. Najważniejszy chyba w ogóle w przetrwaniu. W survivalu, tak zwanym, rodzinnym, więc no, no jesteś usprawiedliwiony. Ale tu słuchacze się dobijają i mają uwagi i po raz kolejny, już nie wiem, chyba trzeci z rzędu, jeden z nich oferuje swoją pomoc przy zakupie mikrofonu dla mnie osobiście. Doceniam, dziękuję, po raz kolejny mam tu kilka słuchawek, mam całą kolekcję, używam teraz, jak mówię te słowa, słuchawek takich gamingowych wyższej klasy za kilkaset złotych z mikrofonem, mam na biurku mikrofon studyjny, też wysokiej klasy, i generalnie nasze rozmowy tutaj, nie za pośrednictwem akurat tego kanału na Skype'ie, odbywają się w, w jakości powiedziałbym high fidelity, bo zmierzyłem tam poziom szumu. No i tak się da dosłychać wszystkie dźwięki zbierane z okolicy i czasami jest to krępujące, no bo, no bo zdradzane są szczegóły życia, aż tak powiem, domowników no przy okazji. E, takie są możliwości te, tego sprzętu, którego używam. Natomiast jak to brzmi na Skype'ie, no to słychać, widać i czuć nie jest tą naszą zasługą. E, ani nie mamy na to żadnego wpływu. No po prostu e, tak nas ten serwis Billa Gatesa traktuje. Staramy się przejść na inny, ale to wymaga, że tak powiem, pomocy e, mojego... E, e, pomocnika, który jest biegły w tym. Ja wybrałem narzędzie, wybrałem serwis, wszystko obsługuję. Natomiast szczegóły, jak to tam funkcjonuje, już nie mam czasu ogarnąć, więc na niego to spadło. No i on akurat wyjechał i nie mam kogo spytać, jak to ustawić, żeby się nagrywało. Nie, nie przeszliśmy tego i przeszkody. Wczoraj byliśmy jeszcze próby robione. Bo byśmy nagrywali to dzisiaj na, na normalnym oprogramowaniu, yy, kulturalnym, który po prostu z automatu pilnuje tych dźwięków i je przetwarza w sposób yy, profesjonalny i to się nadaje od razu do bez dodatkowej edycji, do publikacji. Są, są takie oprogramowania po prostu działające na serwerze typu kompresja dźwięku, poprawianie jakości, przycinanie, tam, standaryzacja tych poziomów i tak dalej. To wszystko jest w bibliotece obsługi dźwięku, która na serwerze działa. Do tego nie trzeba żadnych dodatkowych narzędzi. To po prostu się robi samo. Trzeba tylko ustawić parametry i to jest na, w dobrych serwisach komunikacyjnych. To jest po prostu z definicji już zrobione. Nie trzeba nawet do tego zaglądać no ale Skype, no i chyba kieruje się innymi wyznacznikami, no i tak nas traktuje, a my z dobrodziejstwem inwentarza to używamy od lat, no i z lenistwa używamy nadal, więc no, no, tak to się kończy, no ale jak powiadam, nie odpowiadamy za to, nie nasze mikrofony i słuchawki, tylko Bill Gates osobiście, Proszę do niego słać propozycje zakupu szczepionek albo czegokolwiek innego, yy, jakieś propozycje z, z zmian. Z centrala firmy Microsoft w Warszawie mieści się, notabene, przy rądzie Dżohara Dudajewa, więc już wiadomo, <grybujesz> że to jest bardzo spory <grybujesz> kierunek geopolityczny, no ale jak ktoś chce, że tak powiem, dostać po porączkach, no to to zachęcam do walki z wiatrakami. Ja, ja bym tutaj dorzucił jeszcze swoje trzy grosze. Co prawda nie praskie, bo to były ze srebra. Natomiast taka perfekcyjna jakość dźwięku, której właśnie wczoraj doświadczyłem, ze wszystkimi szumami, z przesuwaniem długopisu i tak dalej, ze stukaniem w klawiaturę oraz całym szeregiem innych dźwięków, które się zjawiają w życiu człowieka, no uważam, że one odzierają rzeczywiście troszkę człowieka z takiej intymności radiowej. Spotkałem się też z taką opinią, że nadmierna jakość dźwięku powoduje, że sprawy wydają się takie kanapowo-studyjne, a my tutaj o takich rzeczach nie mówimy. To jest zdecydowanie relacja z, no, prawie że z pola walki, bo czy to kulturalnej, czy to gospodarczej, czy wprost militarnej. Poniekąd działamy jak korespondenci wojenni w takim czy innym układzie branżowym. Dźwięki, które brzmią raczej pod tytułem Jawisła, ja, Wisła, są dużo bardziej adekwatne do klimatu tej audycji, ponieważ te czasy są zupełnie wyjątkowe. Domykamy okresy no, wielu dziesięcioleci. Zdecydowanie to się dzieje w, w tych właśnie dniach. Weźmy przykładowo, mm, nazywam to bal w Samarkandzie, czyli y, rzeczony już wcześniej 15 września jako data kluczowa i graniczna. Nie zawiodła nas bowiem w tym momencie odbyło się coś niesłychanie ważnego przez nasze media, może traktowanego nieco inaczej, na zasadzie, gdzie siedział Erdogan, czy siedział na prosto, czy się zgiął, a co na to Putin, czy on był oparty, czy miał nogę w przód albo w tył. Nie o to chodzi, drodzy państwo, w tych wszystkich rozwiązaniach. Tutaj rozgrywają się rzeczy ponadczasowe. Przestawiono wajchę i to wielką wajchę. Ja tu nie mówię akurat o zasługach Putina albo innego tam prezydenta Chin, bo to jest działanie zespołowe. Tutaj podjęło decyzję kolektywnie kilka miliardów ludzi poprzez swoich prawnych lub może bezprawnych dyktatorskich reprezentantów. Niemniej skutecznie, bo się dogadali i widać bardzo istotne powiedziałbym nawet radykalne zmiany pejzażu, które zaszły w Azji Centralnej ku zaskoczeniu tak zwanych w cudzysłowie analityków warszawskich, którzy mają rękę dzisiaj w nocniku, nie wiedzą co nawijać i jak, z której strony, bo to się absolutnie nie mieści w żadnej narracji zatwierdzonej do wierzenia, więc warto zwrócić na to uwagę, no. Data faktycznie się sprawdziła, nie no, kto się tam naszkicował na, na, na kalendarzu parę miesięcy wstecz, no tak by wypadało tutaj z wykresów, że coś się stanie, tak? Ale nikt z nas nie wiedział, co? Wiadomo było, że coś poważnego. I myśleliśmy, kurde, giełda strzeli, będzie ran na banki coś wybuchnie tego. Nie. <głosy> Całkowicie spokojne gdzieś tam nawet jakby za kulisami tego świata zachodniego spotkanie liderów różnorakich, także jednego z krajów liczących się na Toski, który tam pojechał. Dostał za to opieprz w mediach, ale powiedział, że jego to nie, jemu to nie przeszkadza, bo Unia Europejska prowadzała go, że tak powiem, na sznurku z, przez kilkadziesiąt lat. Dokładnie, tu... 52 lata, więc jak tak. nie jest w I... stanie się uporać przez 52 lata w ułożeniu sobie relacji, to on teraz sobie układa relacje. On po układa po swojemu i rozmawia ze wszystkimi. I to jest prawda, bo on w jednym tygodniu rozmawiał no, z czterema końcami świata. Lata, jak, jak no jak kot z pęcherzem, no ale widocznie taki jest nas, nie tylko on jeden. Tu w naszym towarzystwie w tym tygodniu też się paru ważnych ludzi pojawiło, no przypadkowo w kilku takich istotnych punktach w Oświęcimiu, Rzeszowie i w Warszawie. Także no coś się faktycznie gorącego dzieje na naszych oczach i wiele rzeczy się poprzestawiało. Ja, A propos tego, tak mi przyszło na myśl tak wspomnienie z, z dalekiej przeszłości, Ballada o dwóch koniach, a propos Wojciech Młynarski. Polecam tutaj uważną, uważne przesłuchanie i lekturę tych prostych słów, które mają głęboki sens akurat w tym kontekście Samarkandy. Myśmy to odnosili do tej pory tylko do, do siermiężnych warunków PRL-u. a to się okazuje, że to ma znaczenie uniwersalne. I to przesłanie chyba, moim zdaniem dla mnie osobiście, to jest główne przesłanie tego spotkania w Azji. To jest depesza od krajów tak zwanych rozwijających się, skoncentrowanych głównie w Azji, w kierunku ogólnie pojętego Zachodu. Hmm. Tak, wiesz co, bo, bo ja się tak zamyśliłem, bo z tej samarkandy to tak prędko nie wyjdziemy, z bardzo prostej przyczyny, ponieważ to jest takie dyskretne podmienienie fundamentów walutowych. Tak to nazwę. Otóż trzy czwarte świata właśnie wysamarkandowało się na dolara. To tak, i to będzie miało... Nieuchronne konsekwencje nie dzisiaj, nie od razu, to będzie proces bardzo powolny i stopniowy i bolesny dla wszystkich uczestników zabawy, ale decyzje zapadły i to już się po prostu toczy. No, taką podjęto decyzję wobec działań wcześniej rozpoczętych przez stronę aktywną. No i... No i tak to już jest. No Taka jest generalnie logika konfrontacji, że ona kiedyś się zaczyna rozwijać, ale kiedy się toczy, to po przekroczeniu pewnego inicjalnego progu, to już się rządzi, że tak powiem, swoją własną fizyką. To po prostu się musi rozegrać w ten albo w inny sposób, ale musi się rozstrzygnąć siłowo. No i z tym mamy właśnie do czynienia. Ja mogę to, y, można na tym ubolewać, prawda, i płakać. Y, mi, sam, mi jest przykro, jako y, przekonanemu pacyfiście, tak, że to jest, to jest niesprawiedliwe. Tak nie powinno być. Ludzie tak nie powinni w ten sposób ze sobą rozmawiać, albo nie rozmawiać, czy w ogóle ze sobą współpracować, czy zrywać te swoje współprace. Y, to nie powinno się tak odbywać, bo to jest niegodne, ale niemniej historia uczy. Wciąż za każdym razem, kiedy dochodzimy do tego punktu, zawsze się rozgrywa podobny scenariusz. Oczywiście w anturażu innej techniki wojennej, e, innych zdobyczy, że tak powiem, nauki, ale zasadniczo to jest zawsze to samo, mordobicie. E, jak zwykle dostają po plecach najbiedniejsi w pierwszej kolejności oni są ofiardawcami wszystkiego swojego życia swoich dzieci i przyszłości i swoich owoców, swojej pracy całego majątku no i to idzie później prawda, coraz wyżej i dociera do klasy średniej ją niweluje do zera a potem na zgliszczach rozpoczyna się nowy cykl budowy koniunktury i spoglądania w radosną przyszłość. No tak z grubej rury pociągnąłeś Zorro, natomiast ten szczyt w Samarkandzie jeszcze pokazał nam coś więcej. Solidarny sprzeciw wobec hegemona i jego waluty oraz wszystkich fikołków, które wyprawia ze SWIFT-em, z sankcjami, z reżimem change, z przewrotami w różnych zakątkach świata. To się po prostu znudziło. Nasi słuchacze, którzy od dawna z nami są no to e, śledzą te wszystkie elementy i zaczynają to z całą pewnością łączyć w całość, tak jak my to e, przedstawiamy. Natomiast sceptyków odsyłam do e, nurtu głównego, ażeby oczekiwali, kiedy tego typu analiza pojawi się w oficjalnych mediach. Gwarantuję Państwu, że to szybko e, nie będzie. Natomiast wszyscy będą to e, przedstawiać od jakiegoś, że tak powiem, zatylnika e, w osobnych jakichś ujęciach, w innych intencjach i w innych znaczeniach. Jest tak, jak e, tutaj żeśmy zauważyli, ponieważ e, ten szczyt jest praktycznie ukoronowaniem kilkuletnich starań bardzo wielu krajów, Całej grupy BRICS praktycznie, która już w pewnym momencie naprawdę wisiała na włosku, teraz ze zdwojoną siłą zjednoczyła swoje wysiłki w celu antagonizacji z hegemonem. I widać, że ten front jest absolutnie spójny. Wymieńmy tutaj Chiny, Rosję, Indie, Brazylię. Z ciekawostek, Szereg tych różnych stanów mniejszych, że tak powiem, azjatyckich, ale do ciekawostek należy oczywiście Turcja z aspiracjami, żeby brać udział w tamtych interesach, no i kraje arabskie. Tutaj Arabia Saudyjska zrobiła takie spore kuku w Ameryce i chyba nie tylko ona. Kuwait, Emiraty, Bahrain, czyli wszystkie te, właściwie wszystkie jeden patrząc na drugiego, bo tam są spore animozje i rywalizacja na Półwyspie, cały Półwysep Arabski praktycznie ma obecnie status obserwatorów, czyli jest wciągnięty już w tę orbitę, niekoniecznie, że tak powiem, posłowie, to nie ma mowy jeszcze o małżeństwie, ale uczestniczyli to, powiedziałbym, w sposób mocno przychylny, zwłaszcza biorąc pod uwagę bardzo buńczuczne i powiedziałbym złośliwe ostatnio stanowisko Muhammada bin Salmana, który jest jakby... Herstem tej całej bandy, no bo po prostu stawia się swojemu dotychczasowemu przyjacielowi w Waszyngtonie. Wręcz w taki no łobuzerski sposób, taki no mocno niedyplomatyczny już, czyli na granicę, że tak powiem, dopuszczalności protokolarnej. To widać było podczas ostatniej wizyty Bidena, tej proszalnej, można powiedzieć, w Riyadzie, przyjęty z wielkimi honorami, jak najbardziej. Ale Muhammad bin Salman nie oszczędził sobie znaczących, zwłaszcza dla swoich ziomków arabskich, akcentów, które pokazały, jaka to jest hierarchia i jak bardzo ceni swojego zamorskiego przyjaciela. Po no, była tak. to relacja pełna uszczypliwości, żeby nie rzec y, złośliwości. Pogardy zwyczajnej, pogardy. No dobra, chciałem być dyplomatą. I, to, to, to w świecie arabskim nie istnieje. Oni między sobą wyraźnie artykułują swoje uczucia, podobnie jak pies, bo takie reguły tutaj w komunikacji obowiązują, na zasadzie plemiennej. Pies od razu Ci daje znać, czy jest miły, łagodny, czy, ci, bo, czy się podobasz, czy nie, czy jest wrogi, a może Cię ukąsić. On tego nie ukrywa. Od razu widzisz po jego zachowaniu naturalnie, jeżeli potrafisz odczytać sygnały, które są absolutnie jednoznaczne. Pies nie ukrywa swoich zamiarów. Podobnie jest... uczciwie. Podobnie jest w tej kulturze arabskiej, przynajmniej tyle, bo oni z tobą będą rozmawiali i tak dalej, każdy ma nóż w ręce za plecami w warstwie słownej. Natomiast jeżeli chodzi o symbolikę i o te gesty podstawowe w sensie polityki i przekazu medialnego do szerokich rzesz, to oni wyraźnie artykułują symbolicznie. Swoje sympatie, antypatie, cele, i tak dalej. Dlatego m.in. Erdogan, bo jest wprawdzie nie w świecie arabskim, ale, ale muzułmańskim zanurzony, kultywuje te tradycje i doskonale się w nich czuje. I on wyraźnie, jak to mówią Amerykanie, telegrafuje swoje, swoje zdanie. Ziomkowie go doskonale rozumieją i się z tym identyfikują, tak podprogowo. Tak, o, to dobrze powiedział, to, to, tak. o, to jest słuszne. Tak to wygląda na, na Bliskim Wschodzie, oni w ten sposób postępują. Nie można mieć in, właściwie innej opinii po tej wizycie, że Biden został zwyczajnie spostponowany tam, został potraktowany jak chłystek, jak, jak człowiek y, niewierny, niepewnego słowa, jakiś podejrzany typ spod ciemnej latarni, który nie realizuje swoich zobowiązań i obietnic, że z takimi ludźmi po prostu my nie robimy interesów. To jest zmiana no, tak. edukowa. Do tej pory wszyscy myśleli, że Arabowie są pod parasolem tak zwanej ochrony rakietowej Stanów Zjednoczonych i dlatego ich bezpieczeństwo, które z, wisi na, na, na łasce Waszyngtonu, nie zostanie podważone. teraz się okazuje, że co? Jaki problem? Tylko właśnie pytanie, przed kim mieliby się chronić, bo w obecnych układach politycznych ten układ sił i sympatii zmienił się dogłębnie. Ktoś z Państwa, gdybym mnie tutaj kontrolował, na pewno by mi zwrócił uwagę, że zapomniałem o jednym ważnym graczu. Mianowicie na tej samej imprezie, a to celowo sobie zostawiłem na nieco później, pojawił się Raisi z Iranu, czyli szef teraz Imperium Zła, jak to się mówi powszechnie, bo to jest jeszcze gorsza sprawa niż Chiny i Korea Północna razem wzięta według obecnej narracji, ponieważ nie tak dawno jak wczoraj okazało się, że to są skrajni antysemici, co zostało wyraźnie wyartykułowane. Yy, niby yy, z przypadkiem, natomiast timing nie jest bez przyczyny. Ale wracając jeszcze do tej Samarkandy, mieliśmy ogromną kompanię zadowolonych z siebie przywódców, którzy w większości graniczą ze sobą yy, bezpośrednio lub pośrednio przez kraje sympatyzujące bądź neutralne, bądź wprost sojuszników. Także tworzy się bardzo duży, zwarty blok polityczno-militarno-gospodarczy, który ma wyraźne własne interesy, nie wstydzi się o nich mówić i już nie zamierza ich wprost ukrywać. Gdzie to znowu jest napisane w mediach? oficjalnych i którzy z prześwietnych analityków o tym wspominają. No ja nie wiem, czy odważą się, ponieważ cała ta wcześniejsza narracja po prostu się sypie. Przepraszam, zauważ, że obok Erdoana w Samarkandzie okazało się, że także nowy po tym przewrocie, politycznym w Islamabadzie, przywódca Pakistanu, także kontynuuje linię swojego poprzednika i e, chce się zaprzyjać, czy właściwie już jest posłowie, jest członkiem faktycznie e, e, SCO, e, czyli tak jakby oddala się od, od dotychczasowej trajektorii stabilnej w orbicie Stanów Zjednoczonych. Pakistan. Zawsze był jego promotorem. No ale Pakistan jest, bardzo, jest liczącym się e, ogniwem tutaj, bo był przeciwwagą taką quasi terrorystyczną e, wobec Indii neutralnych e, w, w tym zakątku Azji. I był jednocześnie istotnym, centralnym właściwie punktem wypadowym wszystkich tych ruchów islamistycznych, tych Al-Kaidy i podobnych, które miały główne centra werbunkowe właśnie tam, w Karachi, w Islamabadzie i w tych okolicznych miasteczkach. Dlaczego? No bo stamtąd są, wychodzi się właściwie na całą okolicę z Doliny i mamy Afganistan, mamy tam te wszystkie Kirgistany, Azerbejdżany i podobne. Stamtąd się wszędzie wychodzi z tej Azji Centralnej we wszystkie strony. Wjeżdża się do Chin, wjeżdża się do Mongolii, wjeżdża się do Kazachstanu i do Rosji. Czyli właściwie wszystko, co jest istotne w Azji Środkowej, tam się da załatwić, bo tam te wszystkie sznurki się zbiegają. I to, o dziwo Pakistan mimo, czy, czy może dzięki, to nie, nie jestem aż tak głęboko w tych e, kulisach bieżącej polityki Pakistanu, ale zaszło coś bardzo poważnego, bo e, widać było sznurki istotne, na które wskazywał poprzednik obecnego prezydenta sprawcze wiodące do Waszyngtonu. Coś się tam stało, był przewrót w Pakistanie, zmiana władzy i tak dalej, demokratyczne protesty, to wszystko pamiętamy. Nagle ślub i nowy przywódca okazuje się, puka do drzwi Chińskiej Organizacji Współpracy Gospodarczej i zaczyna się kolegować z Rosjanami w, no w takiej, powiedziałbym, tronowej mowie, to bardzo polecam przeczytać te, to przemówienie, w, w, tam wyrażone właśnie z okazji tego spotkania oficjalne y, stanowisko Pakistanu, które jakby tak no, składa hołd y, nie tylko organizacji całej tej współpracy y, wokół Chin, ale generalnie y, linii rosyjskiej. Więc y, to, to, powiem szczerze, to mnie zatkało, jak to... Z, zobaczyłem, co tu się dzieje. Byłem naprawdę zdziwiony, że to aż tak szybko i tak daleko zaszło. No, dzisiejszy świat jest pełen takich niespodzianek, bo minęło kilka dni i, i ta sama delegacja z Islamabadu wylądowała w Jerozolimie na roboczych rozmowach z Izraelem. Nie wiem, czy to jest kontynuacja tej tak, oni tam zdaje się jakiś reaktor do serka robi homogenizowanego. Ja, ja mam wrażenie, że tutaj chodzi o ugaszenie mocnego pożaru, który wybuchł w następstwie tego, co się stało w Samarkandzie. I pakistańczycy chcą po prostu chcą od razu ugasić możliwe konsekwencje, po prostu polecieli wprost, żeby się rozmówić. Tam są szefowie wywiadu, więc tutaj coś się poważnego dzieje. Chyba chodzi o synchronizację, tak powiem polityki, tak żeby ona się nagle nie zarwała, żeby z, z przyjaciół nie stać się nagle nieopatrznie wrogami. No to, to de facto do tego mogło prowadzić tutaj takie nagłe ruchy tektoniczne w Azji Centralnej. No i stąd moim zdaniem, w mojej ocenie prywatnej, ta nagła wizyta wysokich oficjeli wojskowo-wywiadowczych Pakistanu w Izraelu. To, no, takie rzeczy zazwyczaj się planuje wcześniej z dużym wyprzedzeniem, a z tego co ja widzę, to była wizyta ad hoc, taka na gorąco. Umówiona, czyli coś istotnego się wydarzyło, jakieś tektoniczne pęknięcia następują, które są nieoczekiwane, no i występują skutki wtórne także nie, tym bardziej nieoczekiwane. Więc no, żyjemy w ciekawych czasach. Ja tu sobie w międzyczasie zobaczyłem na temat Samarkandy, to jedno z najdłużej zamieszkiwanych miast świata, starożytne miasto, gdzie było najlepsze w pewnych czasach oczywiście starożytnych obserwatorium astronomiczne, gdzie był wbudowany w ścianę 40-metrowy sekstans i tu ważne słowa używany do wyznaczania momentów przejścia i wysokości ciał niebieskich, czyli tego, co decyduje niejako o, tak to na owe czas uznawane, o losach ludzkich, bo te właśnie ciała niebieskie Kiedyś wierzono, że decydują o losach narodów i pojedynczych ludzi oczywiście też, więc wybór takiego miasta, który jest po pierwsze starożytne, który jest na środku, na przecięciu bardzo wielu szlaków handlowych, zarówno z północy na południe, jak i ze wschodu na zachód, starożytne układy handlowe i polityczne i wojskowe, wybór na pewno nie przypadkowy. No, z punktu widzenia Chin jak najbardziej poprawny politycznie, bo to jest miasto istotne jedwabnego szlaku. Chińczycy chcą w ten sposób podkreślić swoją neutralność i internacjonalny charakter przedsięwzięcia. Tego, jedwab, tego Belt and Road Initiative, że tu nie ma, broń Boże, jakichś politycznych konotacji. Oni nie chcą podbijać świata. To jest czysty handel, tak jak to było w odległej starożytności. Chodzi o, o zwyczajne korzyści, obopólne, takie sprawiedliwe. Ty zarabiasz, ja zarabiam, jesteśmy szczęśliwi. No tak działał, jak zawsze działał handel, jedwabny szlak chiński i do tych starożytnych tradycji Chińczycy teraz się odwołują celnie, no bo to jest Azja Centralna, to już nie są Chiny właściwe, nawet nie jest to bardzo bliskie sąsiedztwo. Promieniowanie, że tak powiem, chińskie w tym terenie no, natrafia na mocną opozycję licznych, że tak powiem, konkurentów. Więc Chińczycy tam no, nie są dominującym żywiołem ani finansowo, ani e, powiedziałbym e, kulturowo. No, są po prostu jednym z wielu. E, więc to bardzo powiedziałbym e, mądry wybór na miejsce takiego przełomowego spotkania. E, do, wszyscy mogli tam się spotkać i czuć u siebie. Nawet e, premier Modi, prawda, wszyscy tam przyjechali i nie byli specjalnie wyalienowani, bo... No bo ten, ten, ten starożytny anturaż historii bardzo to wspomagał, to niby gdzieś tam daleko za siedmioma górami, prawda, ale to całkiem współczesne miejsce, nowoczesne, otwarte na świat i, i, i planujące rozwój na kolejne tysiąclecie, więc no ambitny plan no. i też chyba ludzie bez, specjalnych, bez specjalnego sztucznego wstydu. No po prostu jest jak jest, nie jest specjalnie bogato, ale mamy wielkie perspektywy, reprezentujemy ogromną część ludności Ziemi no i mamy jakieś plany, je dogadujemy, nie bijemy się. Na szczęście, mimo że równolegle rozgorzały co najmniej dwie ukryte od zawsze wojny regionalne, prawda? Taki przypadek się zdarzył, że znowu zaczęli strzelać i na, na dwóch granicach zginęło po kilkadziesiąt osób, prawda? Prawie, że w ten dzień. Nie wiadomo dzień. dokładnie, kto zaczął strzelać, ale w konfliktach granicznych to nigdy nie ma znaczenia, bo jak do nas strzelają i spadają moździerze, no to, no to się bronimy i zaczynamy kontratakować. Prosta reakcja, tak? No, zdecydowana recepta yy, na mordobicie. Akurat tak się zdarzyło, no, że <śm> w tym samym dniu, prawda? No, to, to przypadek, to no, nie, absolutnie, to nie była prowokacja. Sami zaczęli się nawalać, tylko że jest pewien problem. Bo w trakcie tego spotkania dwa zwaśnione kraje umówiły się, że jak tylko skończą się te obrady, to tak naostrzą tych swoich generałów, że natychmiast ustaną walki i tak się stało. <śmiech> <śmiech> tak, to, to, to, ale dopiero jak zginęło tam 70 osób. Więc e, e, to brzmi e, no, zupełnie odlotowo jakoś, nie wiem, ten mój sarkan prawda? No jak to, ty się śmiesz? 70 osób poległo, przecież to nie są śmiechy. No ale jak, jak tu nie śmiać się przez łzy? kiedy odstawiane są takie cyrki. Ja tu przypomnę oczywiście, że w, w polityce makroekonomicznej y, tysiąc ofiar, czy nawet parę tysięcy, to doprawdy nie jest żaden koszt polityczny. To z punktu widzenia zwykłego człowieka nie jest w ogóle zrozumiałe, ale przywódcy wielkich krajów, nawet średnich, Inaczej na to spoglądają i przez wieki nikt się specjalnie nie przejmował prostym człowiekiem, czy żołnierzem, czy kimkolwiek w ogóle ze swojego społeczeństwa, jeżeli jego plany sięgały zupełnie innych horyzontów. A zauważyłeś takiego szczura puszczonego nie, tutaj, tak się prześliznął i był na czołówkach, i to, to, to przez dwa dni dużych serwisów. Podobno prezydent Kazachstanu, Tokajew, miał zamiar protestacyjnie wyjść z sojuszu CSTO, czyli tam, tam, tego zbiorowego układu bezpieczeństwa byłego Związku Sowieckiego. Nie? To są, tam należą do tego głównie te kraje centralne Związku Sowieckiego. Nie? Czyli Białoruś, Rosja, Kazachstan i tam kilka tych republik azjatyckich. I Kazachstan jest jednym, z, jest największym w ogóle, oprócz Rosji, członkiem tego zbiorowego układu bezpieczeństwa, czyli sojuszu wojskowego z centralą w Moskwie. I okazało się yy, tuż po tym, po tym spotkaniu w Samarkandzie, że to jest kaczka dziennikarska, że nic takiego nie ma miejsca, nie ma tego w planach, to w tego nie rozważa i w ogóle się z tego śmieje, bo to nie ma sensu. Yy, no ale wiarygodne informacje ze, ze, z poufnych źródeł donosiły na Reutersie i tam w innych serwisach, że to już jest prawie postanowią, to, to Kazachstan to wystąpi natychmiast, bo protestuje przeciwko e, e, wojowniczej polityce Kremla, a zwłaszcza okupacji Ukrainy nielegalnej. No. Nic takiego, żadnych takich słów nie słyszano w Samarkandzie. Ja się uważnie temu, o ile czasu mi starczyło, starałem przyglądać, no i jeszcze mam tę ułomność, że nasze media, choć w ogóle media zachodnie ogólnie rzecz biorąc, bardzo oszczędnie czy wręcz bojaźliwie informowały o tym zdarzeniu. Więc no niewiele można się było dowiedzieć, co, co się naprawdę tam wydarzyło po, po naszej stronie ogrodzenia. To jest smutne, no bo jak mówi starożytne przysłowie, język i działania wroga należy znać. I to nawet chyba bardziej od własnych, bo własne to my znamy, że tak powiem, z natury. Natomiast wroga no, musimy poznać, żeby móc się przed nim obronić. I to jest podstawowe przykazanie podręcznika, starożytnego podręcznika wojny, Sun Tzu, notabene Chińczyka. E, oczywiście więcej jest tych przykazań, jego tam dekalogów wojownika, ale to jest główne, to jest takie ponadczasowe, takie ponadwymiarowe, naczelne. Studiuj siebie, ale przede wszystkim musisz studiować i poznać swojego wroga. Musisz być mądrzejszy od niego. Musisz wiedzieć więcej od niego samego. No, no to jak nie słuchać, jak nie patrzeć, co oni tam knują? No, pff, mamy widoczność. No nasze, media, nasze media, jak zwykle, e, skupiły się na rzeczach takich, jak już wspomniałem, kto jak siedział, czy był wychrony w przód, czy w tył, e, czy na środku kanapy, czy z kraja. E, to są typowe tego e, typu historie, ale e, popularny czytelnik oczywiście e, zajmie się tymi szczegółami bo to taki jest wtedy polityczny pudelek. Natomiast no, poważniejsi obserwatorzy sceny politycznej sięgną sobie do własnych źródeł, do własnych po prostu pomysłów, skąd wydobyć komunikaty w sprawie tej imprezy, bo przecież są krajowe agencje, które jak zwykle będą chciały zaprezentować takie wydarzenie z jak najlepszej strony zatem pokażą, co rzeczywiście było istotą z punktu widzenia poszczególnych krajów. Więc po prostu można tam zajrzeć do takiego czy innego dziennika i poczytać sobie. Teraz są tak dobre translatory, które pozwalają czytać z egzotycznych tekstów i rozumieć całkiem poprawnie bo to jest jeden z elementów sztucznej inteligencji gogla, która doskonale działa już naprzeciwko tych prób, które były przez powiedzmy dziesięciu laty. Wystarczająco, żeby się zorientować, że sens był zupełnie inny niż nam taki czy inny środek przekazu głównego nurtu prezentuje. Wiesz, które ja media polecam dla przeciętnego, przeciętnie biegłego, konesera tej sztuki. Indie jako wielką demokrację neutralną politycznie w sensie geopolityki światowej, no bo jest niezaangażowany w sensie sojuszów, zachowuje wyważone stanowisko we wszystkie strony. Od wielu dekad starają się w Indiach no, pozostawać na oboczu wielkich konfliktów po to, że jako przeciętnie biedny kraj, no, ich nie stać na wielkie awantury, chcą po prostu się rozwijać w spokoju, żeby nikt ich tam nie nękał, nie podbijał, nie zaprzęgał ich miliardy obywateli do swoich celów. No, udaje im się to lepiej gorzej, ale na pewno się uczciwie starają. Jeszcze rok temu widać było takie inicjatywy aktywne jakby samodzielny, chociaż też tam ch chyba ktoś inicjalny, inicjator z wywiadu indyjskiego miał, maczał palce, bo pojawiało się wielu emerytowanych generałów komentujących wydarzenia światowe, w szczególności w Stanach Zjednoczonych i w Europie w kontekście wojny na Ukrainie, bardzo wyważone opinie, a ja nie mówię, że jedynie słuszne, tylko tam akurat można się to wiedzieć było o faktach zweryfikowanych, które miały miejsce, a były przemilczane przez jedną albo drugą stronę. Więc no to pozytyw. Teraz po upływie powiedzmy sobie roku, a zwłaszcza po, po, po rozgorzeniu tej gorącej fazy wojny na wschodniej Ukrainie, no te okazuje się, że Indie wzmogły swoją robotę w tej przestrzeni i są w internecie bardzo mocno obecne, można ich znaleźć chociażby na YouTubie, są profesjonalne kanały e, analityczne, e, takie właśnie pod kątem geopolityki światowej i militariów, więc e, polecam, no jest koszmarny język, no, no to jest e, Indian English, ale... Ale no coś za coś. No, można transkrypcję sobie zrobić i to poczytać w miarę poprawną angielszczyzną, taką angielszczyzną z Londynu, bo oni tam się zwykle uczyli, więc to, no, jest to zrozumiałe, czyli jest to logiczne i literacko jakoś tam spójne. Więc można się wiele dowiedzieć i ja akurat z, z nich zaszerpnąłem sporo informacji dotyczących Samarkandy, bo Indie były tam ważnym uczestnikiem, bo jako no, najludniejsze państwo oprócz Chin, które brało w tym udział i to taki, no powiedzmy sobie, quasi założycielski, no, bo to jest jeden z tych filarów tego całego bloku. Indie rozszerzają teraz handel swój w walucie narodowej, w rupiach, ze wszystkimi właściwie stronami, w szczególności z Rosją i, i e, e, Chinami. E, poważnie to się rozwija i niebawem chyba do tego układu dojdzie Turcja ze swoją nurkującą walutą, lirą starają się jakoś bronić, prawda? Erdogan jest czynny i szuka możliwości ochronienia się przed kryzysem gospodarczym i no, przed e, jakimś wielkim starciem militarnym, do którego jest gotowy, ale chciałby go póki co uniknąć, nie znając że tak powiem scenariusza. No, bo... Może warto tutaj w tym momencie zacytować e, słowa modiego, e, który z taką e, no, gospodarską przestrogą wystąpił. To nie jest czas na wojnę. Tak, to tak bardzo jest. poważne ostrzeżenie i należy go w wielu perspektywach, że tak powiem, rozważyć, bo to brzmi jakoś tak, no tak, po przyjacielsku, zdawkowo, no taki krótki komunikat, słuchaj Putin, ty... no to nie jest czas na wojnę, uważaj tak. Nie, nie, to jest bardzo ostry, rzeczowy i głęboki komunikat ostrzegający Putina przed eskalacją, bo Modi wie i widzi jego wywiad należący do najlepszych na świecie, wbrew pozorom, bo możemy się śmiać, prawda, trochę zacofani, dziwny akcent prawda, i tego. No To jest miliardowe państwo, oni się uczyli w ciężkich warunkach u Brytyjczyków i wywiad indyjski ma wiadomości, których nam brakuje. Bo oni pracują, mają miliony inżynierów, mają miliony pułkowników w tej swojej armii i to nie są głupi ludzie, także mają niedostatki sprzętowe, ale nadrabiają swoją inteligencją, swoimi siecią kontaktów, milionową armią ar gastarbeiterów pracujących na przykład w bankach i ubezpieczeniach amerykańskich. Więc, Głównie w, w strefie informatycznej. Prawda? Oni wiedzą wszystko, co tam po tych drutach lata. To nie ulegaj w złudzeniu, że Huawei podsłuchuje i tak dalej. Jeszcze lepiej podsłuchują Indianie, bo to są ludzie, którzy nie tylko mają, że tak powiem, sprzęt, ale jeszcze sami przy tych drutach siedzą osobiście w call center i, i serwisują te komputery i piszą o programowanie. No więc jeżeli oni czegoś nie wiedzą, no to byłbym mocno zaskoczony. Wrzuciłbym od razu tutaj ma małą taką uwagę, że wiele koncernów europejskich i amerykańskich ma e, centra księgowości w Bombaju i w Indiach w ogóle. In. Jeżeli przychodzi kontrola z Urzędu Skarbowego, no to piszcie już nie na Berdyczów, ale na Bombaj. You know, my friend, we are working overtime. We know everything about your business. Ja się oczywiście trochę prześmiewam, ale no Mumbai akcent jest, no, no wiadomo, jest nam znany. Więc to się Mumbai teraz nazywa. Więc w Mumbai'u, no to wiadomo, tam parę milionów mieszka ludzi. Duża część z nich ma pojęcie o różnych rzeczach. Więc wracając do meritum. Modi, korzystając z tych meldunków wywiadowczych, ostrzega Putina, że słuchaj, Jesteśmy kolegami, robimy biznesy, ale. Teraz... Nie, nie, teraz nie jest czas na wojnę. Czyli my wiemy, że wojna już trwa, już się tli, ale na razie to jest taka specjalna operacja militarna, prawda, policyjna. Tak, tak to traktujemy. Brońcie, panie Boże, jakiego ty tam wierzysz, u nas Hare Krishna jest. Nie rozpalaj tego dalej, bo z tego będą same nieszczęścia. Teraz nie jest czas na wojnę. W domyśle on jeszcze przyjdzie. To jest nieuniknione. Nie mamy wątpliwości, że ta trzecia wojna się rozkręci. Ale nie przyspieszajmy wypadków, bo nabijemy sobie guza. Teraz starajmy się za wszelką cenę utrzymać stabilność, ochronić to, co jeszcze mamy. Teraz nie jest ja, to, czas na wojnę. ja tam widzę jeszcze jeden klimat, taki dosyć dominujący. Mianowicie takie azjatyckie, wschodnie podejście do handlu, pełne optymizmu, nadziei na dobry interes. I co więcej, jeżeli zapadły już decyzje o eliminacji hegemona z głównego rynku konsumenckiego, który liczebnie sięga 4 miliardów, czy to trochę więcej, czy to trochę mniej, to trzeba by się było tutaj pochylić, żeby zliczyć te rynki krajowe. No to jeżeli są takie szanse, to jest możliwość odbicia się z, z wielu dziesięcioleci, ażeby zintegrować ten system gospodarczy i to w oczach tych panów było widoczne, że im się te iskierki paliły na dobre interesy, na wymianę towarową, na współpracę energetyczną, także oczywiście w tle wywiadowczo-militarną, ale widać, że po stronie azjatyckiej ten handel jest tak atrakcyjną formą wspólnego przebywania, że to jest olbrzymia pokusa, której trudno im się oprzeć. No i będą zmierzali tym torem przewidywalnie i to jest zdrowy objaw i odruch. No bo będzie oddalał perspektywę wojny, która i tak się pojawi, bo trzeba jakoś te stare długi rozliczyć albo zniwelować, spalić, anulować. I to nigdy się nie odbywa polubownie, no bo no sam rozumiesz, no takich długów się nie daruje. Więc to nas czeka, ale póki co no ja z tą na, lekką nadzieją patrzę na te wysiłki a jednocześnie stanowi to dla nas osobiście ogromne zagrożenie, bo centralne poletko starcia mieści się na obecnie jako proxy war na wschodniej Ukrainie i póki co taki konsensus zawarto że okej okay, nie eskalujemy tego, nie bierzemy w tym udziału, nie wypowiadamy się ani w lewo, ani w prawo, pozostajemy neutralni, ale bliscy przyjaciele, czyli Rosja i Chiny będą sobie nawzajem pomagały i Chińczycy już podobno y, są obecni wojskowo na Ukrainie, pomagając Rosji. To są pogłoski na razie. Y, wiadomo z wywiadu amerykańskiego, że dwa tygodnie temu takie deklaracje padły ze strony Korei Północnej. To znaczy, że jest chętna oddelegować 100 tysięcy żołnierzy ze sprzętem na pomoc carowi Rosji na Ukrainie. Więc mamy tutaj no coś, coś się zaczyna potwierdzać tutaj na, tym, na tej osi wschodniej, no że Rosja z Chinami jest dogadana i Chińczycy nie wprost, ale już całkiem otwarcie popierają działania Moskwy, akceptują je, a na pewno nie będą ich potępiać w żaden sposób, czy nie przystąpią do żadnych sankcji odwetowych, czy tam blokujących. Przeciwnie, będą z już nałożonych sankcji korzystały, no Dostają oni rabaty na dostawy węglowodorów, budują nowe rurociągi i tak dalej. Te, te towary yy, energetyczne, czyli ropę i gaz, które nie popłyną do Europy, Chińczycy już zakontraktowały. Więc no, no, zmienia się troszeczkę architektura i, i, i postać świata na zasadzie na razie merkantylnej, ale w tle no, już toczy się ta wojna zastępcza na Ukrainie, która przy okazji e, ostatnich działań po tej konferencji w e, Ramstein no i deklaracji kolejnych pakietów pomocy sprzętowo-finansowych do Ukrainy, no i teraz po Samarkandzie, przyspieszyły działania na, fron na froncie z obydwu stron, bo m, obydwie strony tak jakby zdają sobie sprawę, że mają tylko jedno wyjście albo teraz zasiąść do rozmów i jakoś się dogadać, albo już po zawodach musimy się naparzać na ostro. No skoro rozmowy są wykluczone, jak mówi Żeleński, no to jest, pozostaje tylko na no i na to jest niedługi czas. Tutaj proponuję małą przerwę, bo się zbliżamy do e, istotnych momentów, bardzo nas dotyczących, także mikroprzerwę techniczną. Proszę. Tak. Wspomniałeś o Ramstein i o tym, co się tam ostatnio wydarzyło. Do tego wróćmy, bo przybliżamy się z tej Samarkandy do terenów y, Europy i dokładnie Ukrainy. Także widzimy, że jest to teren, który zaczyna być y, bardzo wygodnym miejscem do proxy war. No, na takie miejsce została wybrana Ukraina już dziesięć ponad lat temu, więc no to, to się realizuje. No, to Trudno szukać jakichś miejsc na mecz zastępczych, no, skoro to boisko już jest przygotowane. Do no, Główny teatr potyczek między wschodem i zachodem w grach komputerowych to od lat jest właśnie Ukraina. To... To są scenerie różnych tutaj akcji wojskowych. Także już młodzi jakby są przyzwyczajani do tego typu widzenia świata, że jak jakaś wojenka to właśnie na Ukrainie. No, Dążymy po prostu krótką piłką do jej rozbioru, no bo to państwo upada. I ma ostatnie miesiące swojego trwania w dotychczasowej postaci i tak teoretycznej. Więc no przykro mi jest to mówić, no ale takie są fakty. To się oczywiście nie zdarzyło z dnia na dzień, bo my ten regres obserwujemy przecież od, od dłuższego czasu. Władze przejęli oligarchowie już dosyć dawno temu czerpiąc pełnymi garściami z zasobów kraju. Czy to z rolnictwa, czy to z przemysłu, czy to z zasobów naturalnych. No, widać, że Ukrainie to nie posłużyło, bo zarówno erozja struktur władzy, jak i podupadanie na kondycji finansowej i wizerunku międzynarodowym no, odbiło się. Także jeszcze nie tak dawno, zanim nastąpiła ta wojna z Putinem i jego wkroczenie na ten teren, notowania Ukrainy na rynkach międzynarodowych, no, były praktycznie zerowe. No, jest to nasz bliski sąsiad, mamy okazję jakoś tam uczestniczyć, no. Jeżeli miałoby to być takie państwo upadłe pod naszą granicą, to tak czy inaczej jesteśmy obciążeni negatywnymi skutkami tej obecności przez nielegalną migrację i tak dalej. Więc otworzyliśmy granicę i przyjęliśmy to wszystko na klatę. No i zobaczymy, jak to będzie dalej się potoczy, bo kilka milionów już tu pracuje w dużych miastach. W samej Warszawie jest ich moc, no, grubo ponad 100 tysięcy, może nawet 200 tysięcy Ukraińców pracuje w Warszawie, ich widać. Na, w każdej Biedronce, na każdej ulicy można dzisiaj usłyszeć język ukraiński tego nie da się ukryć. To są już nie dziesiątki, ale setki tysięcy ludzi. więc A w całej Polsce no, to jest kilka milionów. No więc to jest pewne wyzwanie, powiedziałbym, demograficzne yy, polityki wewnętrznej, policji i tak dalej. Okej, okay, takie podjęto yy, decyzje. Teraz, jeżeli nastąpi szybka eskalacja, którą ja widzę yy, po działaniach z obu stron, no to yy, ta fala migracyjna jeszcze yy, się zwielokrotnie Zrośnie. Tak. Tak, tak. Ja nie wiem, czy my jesteśmy na to przygotowani, w tym sensie urzędniczym, wątpię, aby zajęci wewnętrzną walką polityczną i podsłuchami ministrowie tym się zajmowali, w szczególności Kamiński, jako koordynator tego całego cyrku, żeby miał czas na to między kolejnymi kieliszkami, wątpię, i mam na to, że tak powiem, poważne uzasadnienie faktograficzne, ale... Może znowu się przejdziemy pod ścianą bez dużej kolizji. Mam taką nadzieję, chociaż jak mawia klasyk, nadzieja nigdy nie była strategią. Zwyczajnie strategię trzeba opracować na podstawie liczb i faktów. A nadzieję można sobie zostawić na herbatkę, na five o'clock albo pójść się do kościoła. To jest dobre miejsce na nadzieję. W realnym tak. życiu, tam gdzie liczymy pieniądze, nasze oszczędności i robimy plany na przyszłość, nadzieja nie jest strategią. No, nie można jednego tak, zamienić na drugie. Ale w Polsce notorycznie to się dzieje, no bo najważniejsi dygnitarzy używają tego rzeczownika tak jakby się z nim ożenili, jak z kotem. No. Mamy nadzieję. Tak. Już mam tyle słów kluczowych do dalszych tematów. Jest Five o'clock, jest kod i są jeszcze inne rzeczy. Ja bym przeszedł już do kolejnego punktu programu, mianowicie już ta samarkanda wydaje się dosyć dokładnie omówiona. Oczywiście my się będziemy temu przyglądać, bo to są podwaliny ideowe nowego bloku gospodarczego, który obejmuje większość świata na pewno tam jakieś tarcia się pojawią, na pewno będą konkurencyjne interesy, ale widać, że jest wola współpracy, że to znudzenie obecnym modelem świata jest już tak duże, że przywódcy i całe kraje z tamtej strony świata potrzebują jakiegoś już odświeżenia, które dawałyby im szansę zmiany swojej pozycji na lepszą wobec całej konkurencji BRICS zwyczajnie nie chce, nie ma zamiaru nie czuje potrzeby yy, i możliwości nawet dalszego słuchania się hegemona to jest tak, że w pewnym momencie kariery zbójnickiej podwórkowy bandziorek przychodzi pod trzepak i nagle się okazuje no, że nikt go nie słucha no jest kilku wyrostków, jest tutaj no dwóch takich szesnastolatków, jeden siedemnastolatek, tego i tam się kręcą i ten... On przychodzi, taki wypasiony dwudziestolatek, nie? I, i oni go nie słuchają. No i komu dać wryja teraz? oni, a oni mówią, a, że mu we trzech przyłożą. Nie, oni, oni tego nie mówią, oni po prostu sugerują, tylko dają znać, że on podwal się. My już nie płacimy, nie dajemy ci kieszonkowego... Dalej. My z tobą nie rozmawiamy. Ale jak to? Zaraz ci tu przylutuję. Co? Chcesz spróbować? No i tych dwóch gości ten, ten centralny rozmawiający się pozycjonuje, a tych dwóch gości zachodzi tego grub, grubego od tyłu. No on już czuje, aha! To taki numer jest, że ja będę się rozprawiał z tym pierwszym, a tych dwóch naskoczy ode mnie, od, na mnie od tyłu i mi połamią ręce i nogi. Bo tak to się skończy i wtedy odpuszcza. To jest ten moment. Samarkanda to jest ten moment. O ile postąpi rozsądnie, bo tutaj oszołomów po drugiej stronie nie brakuje, którzy chcieliby ostatnie promyki swoich sił spożytkować i przewagi technologicznej w różnych obszarach, spożytkować w celu utrzymania pozycji. Ja Że... nie cytuję tutaj opowieści z spod trzepaka. Ja. Używam no tak. tylko poetyckiej przenośni, a teraz ci mówię o faktach. A fakty są takie, że co najmniej trzy ostatnie raporty Pentagony mówią jednoznacznie o tym, że Stany Zjednoczone nie są w stanie, nie są w stanie wygrać militarnej konfrontacji z Rosją, militarnej konfrontacji z Chinami, a już na 100% konfrontacji militarnej z blokiem tych dwóch krajów, jeżeli są one umówione. I to właśnie nastąpiło. Także to jest z całą pewnością kamień milowy do dalszych wydarzeń na świecie, któregośmy się spodziewali, że coś się może wydarzyć. I tutaj wyszły impulsy od gospodarki, ale daleko idące które się kończą na blokach politycznych i militarnych. Także do tego będziemy z pewnością wracać. Jeszcze mi się tutaj skojarzyła taka sprawa, model trzech wojen, który w ostatnim biuletynie sobotnim był opisany. Trzech wojen od strony chińskiej, czyli wojny gospodarczej, wojny militarnej i tym jeszcze były inne jakieś tego dos, dosłownie... Psychologiczne. Psychologiczne, o, tak. Oni są bardzo daleko zaangażowani w tych swoich działaniach i zinfiltrowali Stany Zjednoczone bardzo głęboko, między innymi przy takim jakby niedowidzącym, a częściowo kolaborującym wsparciu Partii Demokratycznej. To jest faktem. No i stąd się biorą te rodzinne koneksje Bidenów i biznesy miliardowe w Chinach. Właśnie z tych e, dobrych kontaktów nawiązanych w epoce Obamy z Chinami. W, te, w czasie taki, takiej jakby quasi odwilży kiedy rywalizacja chińsko-amerykańska nagle zelżała. Ten czas Chińczycy wykorzystali pracowicie na przyspieszenie infiltracji, wykradania tajemnic technologicznych i obsadzania kluczowych stanowisk tysiącami czy dziesiątkami tysięcy swoich specjalistów, wysokiej klasy, uczących się w Stanach, pracujących w amerykańskich firmach, a potajemnie związanych kontraktami, umowami o nakazie powrotu do ojczyzny razem z know-how, bo inaczej, to po upływie iluś tam lat, pięciu czy ilu, no to wtedy ich cała rodzina będzie miała kłopoty. Więc żartko, który był w stanie się takiej groźbie oprzeć, no i posłusznie realizowały przez lata zlecone obowiązki. A skoro tych ludzi było dziesiątki tysięcy, no to zdołali w międzyczasie ukraść te, takie ogromne, że tak powiem, zbiory informacyjne i założyć tyle operacyjnych kontaktów wywiadowczych, że Ameryka jest praktycznie całkowicie mm, przez Krety rozkopana. Czyli tutaj mamy też źródło tej poczucia chińskiej przewagi nad no, sypiącym się hegemonem, który też swoją armię skutecznie w różne sposoby dekonstruuje, czy to przez przymusowe preparaty, czy to przez jakieś modele tęczowych wojskowych rewolucji. Widać to na stanowiskach wielu dowodzących, bo to się zdecydowanie podzieliło też, żeśmy mówili już na ten temat kiedyś, że jest takie twarde grono generałów, a też jest szereg takich no, innego typu ludzi, którzy do wojska praktycznie się nie nadają. Jest Tylko, spora grupa generałów ciepłych. tak, Którzy wypełniają parytety różnego typu. No właśnie. Tak, ale do Stanów dojdziemy może innym razem, bo to teraz nie jest temat gorący. W każdym razie Wielka Brytania zapycha kanały wielu mediów od dłuższego czasu. Ja napisałem taki, taki dwuwiersz, który jest właśnie elementem tej właśnie tematyki. Liska pociesza królową małą bombą atomową. Tu mamy dwa zjawiska. E, mianowicie e, nowa pani premier e, odwiedziła królową, e, rozmawiała z nią. Takie są oficjalne wieści. Dwa dni przed jej śmiercią. No to kto wie, co one tam sobie poopowiadały. E, mianowicie Liska jest... E, wielką przeciwniczką y, i tradycji i monarchii ma zapatrywania raczej nowoczesne, tak to nazwijmy ogólne, a do jej y, takich y, ciekawych cech y, należy to, że bardzo lubi czerwone guziki i powiada, że jest w, w ramach obrony stylu życia i wartości brytyjskich, jest gotowa nacisnąć czerwony guzik, a żeby y, tych wartości bronić, no właśnie naprzeciwko Rosji więc można sobie wyobrazić jak taka strategia obrony się kończy czy przypadkiem królowa się tym nie przeraziła do tego stopnia że po prostu za nie mogła. tak na amen no, symbolicznie rzecz biorąc monarchia się skończyła razem z jej śmiercią i chyba jest to stan trwały, już nie dojdzie do ożywienia tego już przechodzonego truposza, bo, bo tak zwana Wielka, w cudzysłowie, Brytania mocno przekroczyła termin przydatności do użytku jako Imperium Światowe. Tak? o co najmniej 8 dekad. No, potęga brytyjska skończyła się razem z II Wojną Światową. Definitywnie, nieodwołalnie. A oni jeszcze przez 80 lat, razem z Elżbietą II na znaczkach pocztowych i na różnych tam rautach ten ciężar imperialny godnie dźwigała. Tak? No, to było 8 dekad. Z czego Elżbieta odsłużyła ile? Była no, królową. 70 lat? 70 coś. Ponad. Nie tak, wiem dokładnie ile, ale 70 wiesz, ponad właśnie. Niemalże cały ten ciężar, cały ten czas symbolicznie spoczywał na jej barkach i to jest wielka szkoła przetrwania no i być może zasługa też. Ja jej specjalnym admiratorem nie jestem, ale no doceniam ten ogrom, że tak powiem, może niekoniecznie zasług, ale wytrwałości i ciągłości. Całą Wyobraź pewność. sobie przetrwanie 16 premierów bodajże. Z całą pewnością wiesz, wytrzymanie takiego cyrku małpiego, z Borysem Johnsonem na fasadzie, nie należało do y, łatwych zadań. Wizerunkowo i psychicznie i w ogóle, no, y, żeby być z tym kojarzonym, żeby to nadzorować, prawda? To, to jest piękne. ta sztuka. Zdaje się, że y, liska atomówka ją rozłożyła. Już stwierdziła, że to już nie ma sensu ciągnąć. Możliwe. Podobno, była w dobrym zdrowiu. Tak czy inaczej ta epoka się skończyła i powrotu nie będzie. Brytania Wielką się już nie stanie i będzie tylko co najwyżej karłowa ciała. Tak. Przykurszona nie... Brytania, to może nowa taka jej nazwa będzie, bo widać, że są ruchy secesyjne i po stronie Szkocji jeszcze tam chyba innych prowincji. Jest taka chęć i pokusa, ażeby ten moment wykorzystać. Co ją najbardziej stępi, to mam wrażenie, ta impreza wojenna, bo Brytyjczycy są w Europie tą szpicą, tym twardym ościeniem, który ma służyć Amerykanom w wojence z Rosją. Stąd ta ostra retoryka i stąd te guziki atomowe i te pogróżki, połojanki. Patruszew im grozi yy, wojną pływową, czyli z detonacją dużego ładunku na oceanie, który zatopi i zmyje całą wyspę i nic tam nie zostanie prawda, no to brzydko wszystko brzmiało, ale jest absolutnie technicznie możliwe Rosja ma takie możliwości i z, no, z wdziękiem niedźwiedzia je afisuje tak, nie podskakujcie tu za bardzo, to spuścimy wam jedną taką, czy spuścimy no uruchomimy to, co już dawno żeśmy umieścili na dnie morza zwyczajnie, jedno polecenie, pyk 10 megaton wybucha i, i co? No i koniec. No. Spłynęło. Wszystko spłynęło i niczego nie ma. No, jak u Konanowicza. Chcecie tego. Ten typ narracji czy rozmowy czy w ogóle prowadzenia jakiejkolwiek debaty mi głęboko nie odpowiada i budzi moją odrazę. To po prostu ludzie tak nie powinni ze sobą konwersować. Ale, ale dożyliśmy takich żałosnych czasów. Co więcej, ta obecna premierka jeszcze jest z tego dumna. Ona się tym szczyci, że tak, ja się nie boli, ja naciszę czerwony guzik. Po co? <grywa> no, to jest jakaś, nie wiem, jakaś dziecinada pomieszana z jakimś cyrkiem Monty Pythona, notabene z brytyjskich, także docenimy humor. Znaczy, oni nie są całkiem głupi, no mają tam inteligentnych ludzi. Jeden z tych y, y, głównych, John Cleese, ten najwyższy, ten co najbardziej widoczny z tego zespołu, on nadal występuje publicznie i co i raz tu pejczem takim końskim smaga, sz, to Johnsona, a tam innych polityków, pokazując idiotyzm tej całej sytuacji. Także, no, duch nie ginie w narodzie, oni cały czas próbują się bronić, ale... No, słabe są rokowania, bo Amerykanie przewidzieli dla nich rolę tutaj w dużym planie jako no, notabene z nami, z Polską. Brytania od lutego jest związana z ścisłym sojuszem wojskowym, który niedawno Duda z Solochem jeszcze i Żeleńskim w Kijowie zacieśnili, jak to oni ładnie sformułowali, że pracujemy nad zacieśnieniem tego sojuszu. Szczegóły są nieznane, nie wiemy co to znaczy. No, sądząc z historii, to będzie nas drogo kosztowało, tak? Jak zwykle. No i na tej, na tej osi konfrontacji z Putinem mamy tutaj po jednej stronie jak zawsze bitną Polskę, tak? I naszego niezłomnego, pewnego sojusznika, Pamiętamy jak to się skończyło 70-80 lat temu, tak? z Londynu. No, Londyn, jak wiadomo, jest daleko, także oni nie zdążyli przyjechać. Pst. Zresztą byli zajęci, bo pili herbatkę. Ale przyjadą, to tak, absolutnie. Zaraz jak herbatkę skończył. Anglia nam nie pozwoli upaść, to musimy tylko wytrwać. No, nie wiem, jak długo potrwa to wytrwanie. <śmiech> z, ty z tyloma czołgami, które mamy do dyspozycji, to powiem Ci szczerze, że wolałbym nie zaczynać tej imprezy. No tak. Brakuje broni, brakuje różnych rzeczy. Wszystko to się upłydnia. Nie rokuje to dobrze. Raczej należałoby się powściągiwać przed agresywnymi ruchami. A tu nie. Wszystko jakoś odwrotnie. Tak Wiesz, jest. ja nie mówię, że musimy się obciskiwać z niedźwiedziem, bo to nie jest ta kategoria wagowa. Wiadomo, że jak on nas przytuli, to nam połamie żebra. No to lepiej się tam nie zbliżać, ale no ale wiesz, od tej sytuacji do ukrytej wrogości osmarkiwania, czy obrzucania obelgami i kamieniami niedźwiedzia, no to jest daleka droga. Nie musimy od razu na niego się rzucać, bo w końcu on się odwinie i nam zrobi krzywdę. No, no wybór niedźwiedzia na swojego sztandarowego wroga to raczej jest duży kłopot, nie wiem, czemu tak uporczywie to się odbywa. Jeżeli już powiedzmy w jakich odcinkach czasowych nie ma takiej absolutnej konieczności, żeby się z nim kopać, no to myślę, że trzeba tego unikać. Wiesz, Ciebie nazwą zaraz ruską onucą no, i troszkę. Tak, i agentem Putina, bo zniechęcasz do, do narodowo-wyzwolęczej postawy, bo tutaj jest wojna i musimy bronić niepodległej Ukrainy i tak dalej. Ale ja się spytam tak tego, tak szczerze. Ja oczywiście współczuję Ukraińcom, jestem sercem całkowicie po ich stronie. Ale realnie patrząc, moje serce jest tutaj, gdzie mam zależności osobiste, rodzinne, majątek i itd. I ja bym nie chciał tego spalić w imię moich jakichś sympatii albo antypatii zagranicznych o tysiąc kilometrów stąd. To nie jest mój ani ani ani brat, ani tego. Ja wiem, że Żeleński coś tam podpisał z Morawieckim nieznanej treści. Okej. Okay. Ale w jakim sensie to mnie obliguje, skoro ja nawet nie znam treści tego układu? Dlaczego ja mam być ofiarą nieznasek między dwoma rucholami, którzy się naparzają na wschodzie, mówią różnymi odmianami ruskiego, ale jeden jest bardziej ruski od pierwszego, tak? I ten mówi, ta ukraińska, tam samostyjna, ten drugi, co ty, kurdy jakąś gwarę mówisz, ty, uważaj, bo ci przylutuje, tak? No i co? Oni się, dwó dwóch cyrylicznych się bije, jeden drugiego nie uznaje, tak? Ja czytam te, te pisma z jednej i z drugiej strony, to jest ruski, ale jeden i drugi jest dziwny, tak? bo nie przestaje do siebie, nie da się tego tłumaczyć, bo jest inna składnia. To jest wszystko poprzestawiane. No i jak ich rozeznasz? Dwóch ruskich się bije i wejdź między nich, to ci przylutują. Powiedzą, a co, a ty nie jesteś prawosławny? Ty katolik, wywalaj stąd, ty lachu jeden, rozumiesz? To są właśnie te animozje, które nie są przyjmowane do wiadomości, no nie wiem, być może się nie będziemy w to raczej zagłębiać, bo mamy tutaj własne zdanie co do interesów politycznych naszego kraju. One są dokładnie zdefiniowane. Natomiast poświęcanie naszego tutaj i majątku, i bezpieczeństwa, i, i wszystkiego po to tylko, żeby go z pewnością stracić, a być może coś zyskać, co nie jest pewne, a może niemożliwe, no to... Słaba to jest kalkulacja polityczna i y, ja tego nie widzę dobrze, bo tego typu y, konfrontacje przy nierównych y, stronach. Zwykle y, ktoś cierpi na tym mały, kto nie ma środków, nie ma sił. Y, a jeżeli te zapowiedzi są y, bardzo aroganckie y, i bardzo y, takie nieroztropne, no to należy się spodziewać o takiego czy innego zareagowania, które nie będzie miłe. Już odczuwamy to przede wszystkim gospodarczo i to nas z całą pewnością nie minie. Zobaczymy, jak się to potoczy, bo tutaj pewne rzeczy stają się już techniczną koniecznością, bo niebawem nie będzie wyjścia, żeby ten kryzys ominąć żadną drogą bo to jest w ogóle całkiem szeroki, szeroki temat. Zdaje się, że dzisiaj go już nie zdążymy omówić. Ale jak jest, każdy widzi. Wiesz, co jest rozstrzygające w tej całej sytuacji? Rozstrzygające jest to, że Polska w żadnym momencie nie występowała jako rozjemca w tym konflikcie. Prześledź sobie, wróć, przewiń pamięć do tyłu i zobacz, co się działo, jakie były e, z naszej strony oficjalne inicjatywy. Były jakieś tam siły obserwatorów niezależnych, ale militarne uzbrojone Kaczyńskiego, czyli interwencja militarna. Były, e, były oferty pomocy, oczywiście nadal kontynuowane zbrojne, szkolenia i ukryte akcje że tak powiem fizyczne na miejscu, ale nie było udziału w żadnej inicjatywy rozjemczej. Między innymi rozmowy w Mińsku odbywały się bez naszego udziału. Pamiętasz te? One tak, zakończyły tak. się konkretnymi postanowieniami i tam był Macron i był Hollande, ten poprzedni prezydent, tak? Przed Macronem. Podpisywali to. To zostało osikane niezrealizowane Poroszenka, później Żeleński wrzucili to do kosza. Nie realizujemy. Było co najmniej dwie inicjatywy negocjacyjne Erdoana z Turcji, który nie jest sąsiadem tego kraju, ale jest jakimś tam współpracownikiem, sojusznikiem Ukrainy. Erdoğan osobiście z tą propozycją wystąpił, umówił się z Putinem, doszło do negocjacji. Dwa podejścia spalone, obydwie storpedował Kijów przy współudziale Borysa Johnsona. Za każdym razem przyletywał Johnson z niezapowiedzianą wizytą i torpedował to, co tam ustalono i nie wchodziło w życie. Wyrzucamy do kosza. W żadnym z tych wypadków negocjacji Polska nie była stroną, nie udzielała się. Więc jaki my mamy udział w tym i moralny obowiązek i legitymację do tego, aby rozstrzygać, kto jest winien albo nie winien i jak to dalej będzie wyglądało? Jaki? Żaden, bo my nie wiemy o najważniejszych faktach. Nie braliśmy udziału w tych negocjacjach pokojowych albo pseudopokojowych, prawdziwych albo udawanych, ale kiedy rozmawiano o, o życiu i śmierci. Jak będzie, co było do tej pory i co dalej robimy. Polski tam nie było. Dlaczego my jesteśmy w pierwszym szeregu, jeżeli mamy umierać? No właśnie, wychodzi jak zwykle, że między wódka a zakąskę. Oczywiście z, z narażeniem własnego bezpieczeństwa i własnego interesu. Po czym się okazuje, że wszystkie strony nas z, z dużym lekceważeniem odrzucają na koniec kolejki. Ale koszty chętnie byśmy mieli ponieść tego wszystkiego. Więc to jest niesymetryczny układ. Ja zapytam jeszcze raz, jakim prawem Morawiecki z długim nosem nas ładuje w tę imprezę? ciemno, bez żadnego moralnego, faktycznego uzasadnienia, jako, skoro wszyscy uczestnicy tej całej rozgrywki na wyższym piętrze nas ignorują i nie biorą pod uwagę. Dlaczego my mamy być tym głównym udziałowcem polowym, tym na froncie? Bo, dlatego, że jesteśmy najbliższym sąsiadem, ale to nie jest wystarczający powód do tego, żeby tracić Potencjalnie życie i zdrowie i majątek. Ja mówię, realnie tak się robi szacunki interesów, biznesplany i feasibility study. Musimy wiedzieć, musimy najpierw zrobić due diligence. Gdzie jest due diligence na Ukrainie? Gdzie my byliśmy obecnie przy szacowaniu potencjalnych zysków i strat i rozmowach z tymi mocarzami, którzy się tam tłuką, czyli Rosją e, e, i innymi uczestnikami, czyli tak naprawdę Waszyngtonem, który jest inicjatorem po, po lewej stronie? Nigdzie, nikt nas o to nie pytał. Nam tylko przekazywano dyrektywy, a... Człowiek z długim nosem je posłusznie wykonywał i przekazywał do wierzenia, że to jest jedynie słuszna prawda, idziemy na Kijów, na, na Lwów, odbijemy, nie damy się ruskiemu. No bardzo piękne, ale dlaczego? Na jakiej podstawie? Gdzie są te dokumenty? Co my z tego będziemy mieli? Ile z tego stracimy? Jakie są potencjalne straty? Jakie są szacunki? O co tutaj w ogóle chodzi? Nie ma. Trudne pytania. Trudne Mamy pytania. Się podniecać, bo Ruski atakuje. Ale co on atakuje? Nas zaatakował? Nie. Wschodnią prowincję Ukrainy, która przecież nie, do tej pory nie była naszym y, sojusznikiem w żadnej mierze, w żadnym wymiarze, do lutego tego roku, do tego dziwnego układu zawiązanego przy udziale Borysa Johnsona, który nadal pozostaje tajemnicą. No to jakie siuchty tu się odbywają nad naszymi głowami i naszym kosztem. Ja jestem bardzo mocno zaniepokojony, że rodzi się dokładnie to samo, co było 80 lat temu. Ktoś po prostu nas traktuje jako Indian, jako materiał do maszynki, do milenia mięsa i to wszystko. No przykre słowa. Yy, niestety ktoś, kto się przez dłuższy czas nad tym zastanawia, to widzi nieciągłości tej E, politycznej i narracji i tego całego działania, które staje się coraz bardziej niebezpieczne i mm, zapewne będzie miało konsekwencje nie tylko gospodarcze, bo jeżeli mm, mocarstwa postanowiły na terytorium Ukrainy prowadzić wojnę proksy, ponieważ wszystkim im to odpowiada, e, zarówno Rosji, Stanom Zjednoczonym, ale co więcej, teraz Chinom i Iranowi, ponieważ Iran podjął współpracę wojskową z Rosją, wysyłając zaawansowane drony do wsparcia sił wojskowych rosyjskich. Hmm. Czyli tak. wszyscy futrują ten front z różnej strony, twierdząc, że chcą, aby sprawa się szybko zakończyła. No nie. Takie rzeczy się szybko nie kończą, jeżeli wszyscy dokładają do pieca. Tak i dlatego, jeżeli jest tak jak podejrzewam, a co przedstawiłem w zarysach, to wieczna hańba politykom w Warszawie, którzy do tego przykładają rękę. Wieczna, niezbywalna hańba na ich i na ich dzieci. To już bo nie wiedzą, nie bo wiedzą, co robią, jeżeli nie teraz, to czytając obowiązkowe podręczniki z II wojny światowej, jeszcze z I wojny światowej, z międzywojnia, studiując historię wieku XVI, XVII, muszą to rozumieć i wiedzieć, co tu jest grane. Że to nie jest zabawa w bierki, to jest wielka geopolityka, do której nas nigdy nie zapraszano i zawsze byliśmy dawcą i ofiarą tych zabaw. Jeżeli rządziciele na Wiejskiej i ci w alejach ujazdowskich tego nie wiedzą, to tym większa hańba należy ich potraktować kryterium po drugiej stronie ulicy, czyli parkowym. A co więcej, tempo wydarzeń przyspiesza, bo jeżeli taki wygodny wentyl i zabór bezpieczeństwa się znalazł, nowe pomysły się pojawiły zarówno wsparcia wojskowego w postaci sprzętu, jak i już ludzi, o czym wspominałeś no to można się spodziewać, że sporo osób wejdzie do gry i to już w dziesiątkach tysięcy takie fronty rozciągają się wtedy na znaczącej powierzchni i co więcej, zwykle zahaczają o sąsiednie kraje, więc widać, że ta wojna proksy się niestety rozwija z dużym zagrożeniem dla nas, bo przede wszystkim tereny objęte bezpośrednimi działaniami wojennymi to są tereny, z których ilość uchodźców jest ogromna. Repatriantów związanych z ucieczką przed wojną, przed no przed śmiercią po prostu, także zwykle oni na zachód podróżują, a najbliższym krajem jest Polska. Ostrożne szacunki, ofiar w tej, tych zabaw do tej pory to jest co najmniej 100 tysięcy. One, dzięki braku zastosowania prawdziwej broni masowego rażenia, są wciąż jeszcze stosunkowo niskie. Ja mówię o bezpośrednich ofiarach tych starć wojennych. Tego rzędu tyle ludzi już poszło do piachu w ramach akcji wojskowej. A wygląda no, natomiast to... są, są właśnie zapędy, ażeby te rzeczy rozpalać jeszcze bardziej. Tutaj są różne gorące głowy po obu stronach. Chętne na pokazanie drugiej stronie, skąd jej nóżki wyrastają. W związku z tym no, sytuacja nie jest pomyślna i nie jest, nie rozwija się w, w bezpieczną stronę. No i to jest właśnie ta smutna wiadomość z ostatnich dni, której nijak nie da się przekręcić w drugą stronę. To wszystko wskazuje w jednym kierunku. No, no może tak zbyt już żeśmy tutaj przy, że tak powiem, przydzwonili. No ale... Pozostaje nam nadzieja, która, jak wiadomo, nie tak, jest... Tak, główne, główna pożywka naszych polityków to jest nadzieja, więc może też się podczepimy pod tą nadzieję, że wszystko się jakoś ułoży, że będzie fajnie, ciepło dostatnio i tak dalej. Dalsze elementy tego programu to już, mówię, nie zdążymy raczej, bo ja się właśnie zastanawiałem, ile prądu zużywa kod. Dlatego, Cześć, że nie, nie wchodź w te zakresy, w te rejestry, bo otworzysz puszkę z Pandorą, i ta Pandora może pożreć kota, ciebie i całą audycję. Tak, to nie, to kota zostawimy. Ja co prawda się konsultowałem z moim kotem, ile on chce tego zużywać i jakie normatywy przyjąć. No, właściwie nie powiedział nic konkretnego. Bo jeżeli ma ciepłą strawę i jakiś kącik yy, w ramach jakiegoś tam materacyka czy legowiska na y, y, takim dyskretnym zakątku, to zasadniczo mu wystarczy. Ale 2000 kW, no to jeżeli kot nie zużywa nic, no to wypada na jednego łebka. Tak, ale ja to przeliczyłem szybko w głowie, że to jest stałej mocy 70 W na gospodarstwo. To, wiesz... Yy... No zbyt rozrzutnie to nie jest. To nie ty jest. Policz, ty sobie policz, ile ty masz stałej mocy obciążeniowej zainstalowanej w domu tych wszystkich pilotów, tam wiesz, tych pomp i tak. Dowarek, tak, i, tak. Które na okrągło chodzą, wiesz, lodówka, zamrażarka, tam wiesz, tam oświetlenie jakieś stałe i tak dalej, to no 70 watów to jest kicha, no to słabiutko jest, no bo najsłabsza pompa obiegowa, do, no na, na kilka pokoi, jakby chciał mieć z normalnego pieca, no wymuszony obieg, no bo wszystkie teraz instalacje tak pracują, nie? No to jest minimum 20 watów na wolnym biegu, w stałej mocy, tak? Do tego sobie dolisz jak masz większą rodzinę, no to musisz mieć co najmniej jedną lodówko-zamrażarkę, tak? No to ona będzie Ci brała 35-40 watów. No to już masz, no to już w sezonie zimowym nie włączywszy niczego. 60 watów ponad. No to. Weź, nie mnie rozśmieszaj tymi dwoma tysiącami kilowatogodzin. na, bo to trzeba być analfabetą z, wiesz, z, z szóstej klasy podstawówki, żeby tego nie umieć przeliczyć. No, no to po no ja prostu. Myślę, że na, na telewizji trzeba oszczędzić. Wyłączyć telewizory, bo to na pewno duży przyniesie efekt, szczególnie ja ci, intelektualny. Ale, ale ja ci powiem, jaki ja jestem sprytny, bo ja przewidująco już ten normatyw spełniam od dwóch lat. O, brawo. Bo ja wiedziałem mniej więcej, dokąd to zmierza i jestem teraz wy, wysmuklony na maksa. Tak bardzo zaoszczędziłem, że miałem nawet rachunki za trzy kwartały mi przyszło, że zero, bo jest nadpłata. To jest, to jest efekt wiesz, planu oszczędnościowego, który jak zwykle, bo ja wyprzedzam trendy, wiesz, widzę jak one się kształtują. No i jak zwykle byłem wcześniej, nie? Ale to nic nie szkodzi, bo już jestem przygotowany i teraz jak uderzą, no to ja się z 70 zmieszczę, bo ja najwyżej coś jeszcze powyłączam i te, no, no. telewizji już i tak nie oglądam od 20 lat, więc mam spokój to kilka monitorów, rozumiesz? Ale przecież tę nieokrągłą dobę, na noc to się wszystko wyłącza, żeby nic tam się nie pobierało. Także wiesz, bilans na lazie, no, z niewielkim zapasem jest spełniony, ale podejrzewam że z biegiem czasu, jak to się zaostrzy, no to przyjdą dodatkowe potrzeby i przeskoczę ten pułap, więc będę płacił droższy prąd. Nawet ja, super, kurde, wy wycerklowany, oszczędny, na maksa, no... Załapie się na dobrodziejstwa nowego czasu. No to jak już wszyscy będą mieli przekroczenia, to z pewnością wytoczą opony nieopałowe na ulicę. Tak, to już jest zaplanowane i ja przewiduję to wcale nie za rok, tylko już tej jesieni, że kryterium, że tak powiem, oponowo-uliczne będzie, będzie testowane, bo jak dostaną pierwsze rachunki, ten... na razie jeszcze tak jest ostrożnie, bo tu zerowy VAT, to tego, tarczę przedłużamy. to. Ale no... Także opon proszę nie palić, bo to jest w ogóle zabronione, nie w centralnym. Opony służą do toczenia po ulicy. Tak, Tam też mogą znaleźć swoje. Tak, ale jak ktoś przypadkiem je podpali, to będziemy toczyć podpalone. Tak? tak, to w wielu krajach właśnie obserwujemy tego typu zrywy. Widać to szczególnie w dalszych krajach, gdzie zasięg wojny na Ukrainie w ogóle nie sięga, a mimo wszystko niezadowolenia są. Więc można by się zastanowić, czy istnieje korelacja między napaścią Putina, a tamtą inflacją gdzieś tam na Haiti czy w Mozambiku, czy jeszcze nie wiem gdzie. Ja powiem Ci, że będzie korelacja z tymi przygotowaniami do protestów a stanami wyjątkowymi bo to jest to, ten, to, to panaceum, ja powiedziałbym nawet pacaneum, produkowane obecnie tam w zakamarkach nowa Sejm. ustawa, nowy projekt tak, i będzie porządek i będą nowe stany wyjątkowe, Także, jakby coś się stało, albo istniało jest zagrożenie. Nie, nic się nie musi stać właśnie jest zagrożenie. Jest, jest powstanie zagrożenie, nic się nie musi stać. W stanie zagrożenia, na przykład nie niedostatkiem energetycznym, no to wtedy o, robimy stan wyjątkowy, czyli taki quasi stan wojenny, kulawy, że nie będzie wolno robić niczego, nie będzie się wychodzić z domu wolno i tak dalej, w ogóle włączać prądu, czy w ogóle nic nie będzie wolno. Tak generalnie, żeby, żeby się obronić. Także to nas czeka i to już jest przygotowane. Stąd wniosek praktyczny, że tego typu zdarzenia, które myśmy tutaj w oparach absurdu snuli opowieści rok temu, one się teraz właśnie realizują i, i będą naszym niechętnym udziałem. Także przygotuj się na te zabawy. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to poczyń te przygotowania, bo te zabawy nas nie ominą. Tu odnośnie prądu, to, to ja mam całą litanię notatek, dlatego że ostatnio samorządowcy zastanawiają się publicznie na różnych antenach stacji radiowych w internecie, co mają wyłączyć, ażeby zredukować zużycie prądu o 10%, czy oświetlenie uliczne. Eee, czy sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach, czy może szpitale i oczyszczalnie, czy też szkoły i urzędy, a może trakcję tramwajową. Eee, wydaje mi się, że trakcja tramwajowa najwięcej oszczędności przyniesie, chociaż także eee, szpitale i oczyszczalnie i ścieków też, natomiast, <gryw> no ja nie wiem, jakie te efekty przyniesie, bo eee, słychać było tych burmistrzów, i prezydentów niemalże w rozpaczy mówiących, że organizują kolejne przetargi. 400 zł cena dotychczasowa za godzinę. natomiast propozycja 2400 na następny okres od 1 stycznia, to jest 600% wzrostu. Przy czym sposób organizowania przetargów polega na tym, że wystawia się prawda, warunki przetargu, Pojawia się jakiś monopolista, dajmy na to z ceną 2400. Jest to poza budżetem, przetarg unieważniony, rozpisany kolejny monopolista. Widząc, że nie ma żadnych konkurentów, zamiast 2400 daje cenę 2950. I teraz y, samorząd może przyjąć to po cenie znacznie wyższej albo nie przyjąć. Jeżeli nie przyjmie, to jest kolejna ścieżka. Mianowicie zakupu na wolnym rynku, kiedy cena jest jeszcze wyższa, bo jest zależna od danych okoliczności, a to różnie może być. Poza tym prąd płynie tylko wtedy, kiedy wpłaty również płyną, więc brak zapłaty przy braku umowy stałej oznacza wyłączenie prądu. To właśnie dzisiejszy artykuł w Business Insider gdzie były rozważania na temat tego, czy miasta mogą mieć przyblokowany dostęp do prądu. No, Otóż wydawało się, że nie, a tu jednak istnieją takie ewentualności. Czy one zaistnieją? Kto wie. Natomiast na pewno nie będzie łatwo, ponieważ sama ustawa o zamówieniach publicznych mówi o tym, że tryb przetargowy obowiązuje, nic tutaj się nie zmieniło. A jest tak, jak właśnie mówię, bo to są już przypadki bardzo konkretne. Więc tych pieniędzy w budżetach zapewne zabraknie, a od północy do czwartej rano raczej będzie ciemno jak w głębokim lesie. No i załatwił nam to nikt inny, tylko tam wysoki światowiec <ścoughs> z długim nosem znajoma postać z kreskówki. No i, no i jest z tego dumny, bo broni planetę. No. No. Pozamykał kopalnie i jest bardzo ładnie, nie będziemy smrodzić i będzie wszystko pięknie. A na końcu się okaże, że nic nie działa, bo wszystko jest powyłączane. A najbardziej to nie będą działały te elektryczne samochodziki, bo nie będzie komu tego naładować, bo zabraknie prądu w gniazdku i... I trzeba temu... sobie kupić agregat dieslowski, żeby nie, ładować nie, nie, nie, trzeba sobie kupić hulajnogę, ale nie elektryczną, albo zwyczajny rower i dymać, wiesz, perpedes. Tak. Ciekawym zjawiskiem w tej całej tutaj energetycznej rozgrywce jest czeski węgiel w cenie około 600 zł za tonę. Na składach właśnie w Czechach pojawia się mniej więcej 50 do 60 samochodów dziennie z Polski, które wykupują permanentnie ten węgiel. Doszło do tego, że właściciele składów zaczynają ten węgiel ukrywać przed klientami z Polski, ponieważ nie wystarcza dla klientów lokalnych, a to nie jest już powolutku mile widziane, bo to praktycznie się w kilka dni rozegrało, że Taki właśnie rozwój rynku nastąpił, ale to jest tylko mikroprzykład tego, co ze strefy przygranicznej przenosi się na wszystkie kraje. Mianowicie w kolejnych sąsiadujących ze sobą krajach brakuje surowca. Ten pozostały zostaje przyblokowany na potrzeby własne. Te braki się oczywiście rozszerza na kolejne obszary europejskie i tym sposobem brakuje surowca wszędzie. No i widzisz, jaki jest skuteczny, egzotyczny Eskimos, że potrafił ojczyznę węgla tak upupić, że na południu u Czechów węgiel jest co najmniej cztery razy tańszy. Do, do, do jakiej to udało się doprowadzić katastrofy porównywalnej z zanikiem piasku na Saharze, to trzeba naprawdę geniusza ekonomicznego, żeby coś takiego zrobić. Trzeba wybitnego geniuszu i powiedziałbym uporu w realizacji tego zadania, żeby to stało się możliwe i proszę bardzo, mamy. O, popatrzcie sobie. W Cieszynie, o, tu węgiel 2,400, a tu 600 zł. Jak to możliwe? A proszę bardzo, możliwe. <głosy> I chłodnie graniczne Czechów z Polakami. Ja no to, to po prostu by się w głowie nie zmieściło rok temu, że o, to nie, to nie, nie, nie, nie, nie opowiadaj. Przecież to się nie wydarzy. <głosy> W ubiegłym tygodniu byłem na takiej małej imprezie z okazji zakupu węgla przez stronę internetową. W środku tygodnia. No i opowiedz, jakie skutki są dalej, dalej. No skutki tej imprezy, czy skutki tego zakupu? Bo ktoś tego się zakupu. Zjął tego zakupu. No pff, naprawdę, pff, że tak powiem... Szczęśliwcy byli bardzo ukontentowani, że udało się upolować 3 tony węgla, natomiast ponad 100 kilometrów trzeba się było wybrać własnym transportem, żeby ten węgiel przytaskać do piwnicy własnej. I udało I jest się. to naprawdę kuriozalne. Udało się. Wyprawa udało po, czarne, się, tak. po czarne runo. Ja kurde, dziękuję, gratuluję. No. No, no Ale okazuje się, jak mawiają e, doświadczeni informatycy, że e, tego typu e, rzeczy są rozgrywane przez e, roboty internetowe, które w ułamku sekundy wpisują wszystkie stosowne dane. I są tacy, którzy mają bardzo wysoki poziom trawności, a są tacy, którzy się nigdy tam nie wbiją, dopóki tam ci pierwsi nie, nie zrezygnują albo się nie nasycą. Czyli klasyczna spekulacja tym razem już w wersji elektronicznej, cyfrowej, internetowej. Nowe czasy, nowe czasy. No wiadomo, no ceny regulowane zawsze się tak kończyły. Także no to, to gratuluję pomysłowości rządzicielom z ujazdowskich, że oni mają takie światłe pomysły powielające pi, pi, pi, zaszczytne wzorce Polski Ludowej, Bieruta, Gomułki, Jaruzelskiego z czasu wojennego, towarzysze, gratulujemy wam postępów, idziecie słuszną drogą, wiemy dokąd. Jedyną słuszną, dodajmy. Ta, Pod jedyno. przewodniczącą siłą partii. Jedynie słuszną drogą kroczycie do grobu, no. Tylko dlaczego nas ciągniecie ze sobą? No. Litości, zmiłujcie się, mamy wojnę na Ukrainie, to dalibyście trochę pożyć, no. Panocku, dajcie pożyć, my umieramy tutaj z głodu. <grym> Niemożliwa historia. Nie myślałem, że to będzie takie wydanie, bo to jest tragikomedia. Oczywiście byśmy mogli tutaj jeszcze ponad godzinę rozmawiać na ten temat z całą pewnością. E, mam nadzieję, że się za tydzień spotkamy. Nie wszystkie nam się tutaj te tematy zmieściły, może i celowo, bo rozważania na temat konsumpcji prądu przez zwierzęta domowe, to będzie szerszy temat. Jest to związane z szeregiem wyliczeń, powiedzmy takich, że przeciętna rodzina mieszkańca w bloku nie jest w stanie się zmieścić w tym limicie. Już nie mówiąc o jakichś gospodarstwach wiejskich, rolniczych, czy w domach, gdzie są jakieś warsztaty. To nie ma takiej szansy. No a przed nami nowe będą wydarzenia. Z całą pewnością Niemcy się do braków prądu Szykują, pojawiły się szczegółowe analizy tego, co się wydarzy, gdyby się takie blackouty zdarzyły, co przecież jest coraz bardziej prawdopodobne. byśmy sobie tutaj dworowali rok temu, ale nie bez przyczyny, wiedząc, że taki jest scenariusz. Może następnym razem powiemy o tym więcej, bo to wymaga takiego bardziej technicznego nastawienia. Nas natomiast wciągnęła ciemna dolina, że tak powiem na dalekich stepach. Yy, zobaczymy, jak się to potoczy. Miejmy nadzieję, że, że te gorące głowy oprzytomnieją i, i postanowią coś wystudzić z tego wszystkiego. Ale jak będzie, no czas pokaże. Z mojej strony to już yy, wszystko. No, coś Ci poradzę. No, zachowaj trzeźwość, jak długo tylko... Będziesz w stanie, a kiedy już się w, już nie da inaczej, no to trzeba, no to trzeba hmm, skończyć ja z trzeźwością po prostu. No, niemniej jednak trzeba zachować moim zdaniem i sprawność umysłu i sprawność ogólną fizyczną i organizacyjną, ponieważ w gospodarce rzeczy dzieją się dosyć szybko te przygotowania. Warto prowadzić równolegle, chociaż one niekoniecznie muszą wszystkie się ziścić, bo kosztuje to i dużo pracy, i dużo pieniędzy. Nie wszystkie też zamierzania się udają z racji braków towarowych, czy też remonty, czy rozbudowy, czy jakiekolwiek inne przygotowania techniczne, bo tak się składa, że co parę lat, a teraz praktycznie co roku Mielibyśmy zmieniać systemy grzewcze, kotłownie, czy ciepłosystemowe, czy gaz, czy pelet, czy panele jakieś inne, wiatraki, nie wiadomo co. Doprawdy 200-300 tysięcy mogło być zbyt mało, żeby te wszystkie zalecenia i, i zachęty i groźby także przetworzyć na układy techniczne. Trzeba będzie coś zaryzykować, aczkolwiek najmniejsze ryzyko to jest chrust teraz wychodzi. Ale ty się nie bój, jak mówił do Pawlaka ten drugi. Ty się nie bój. Już się ustawę przygotują i ty sobie zrobisz tu ocieplenie, oszczędzenia i tam inne wiatraki, panele i te a ci dokwaterują tę trójkę uchodźców, byś szczęśliwy. Tak jest. <gry> Polecam Państwu przeanalizowanie tą ustawę o ochrony ludności i tak dalej, która ma już sztywną datę wdrożenia 1 stycznia 2023. Nie tam dwa tygodnie po ogłoszeniu, czy tam ileś, yy, tylko po prostu 1 stycznia, bez względu na przebieg pracy. Tak, i będziemy jako ludność bezpieczni już w styczniu. Tak. Także w tym, w tym nastroju bezpieczeństwa się pożegnamy, bo ja już jestem całkiem uh, ubez... zabezpieczony. Jestem tak, jest. tak, się czuję bezpiecznie, że nareszcie mogę skończyć rozmowę i teraz już jak, jak zasnę snem sprawiedliwego, to będę spał do samego rana. Bezpiecznie. Pewny, że ktoś tam czuwa nade mną i pilnuje, żeby się nic złego nie stało. Czuwa nad naszym dobrem. Oby nie pojętym. Ja nie wiem, czy on czuwa, czy dybie, czy pożąda tego dobra, ale na pewno pragnie naszego dobra. O, to tak, jest dobra pragnie naszego dobra, universe... to jest niezawodne hasło. Poprawne politycznie. Władza pragnie twojego dobra. Dlatego chowaj ją, póki jesteś w stanie. No to co? No to kończymy uprzejmie, licząc na to, że za tydzień z Państwem się spotkamy. I pozdrawiamy wszystkich partyzantów surwajwalu, którzy ćwiczą tam teraz w tym krótkim dniu, a czasami wieczorami, różne sztuki przetrwania, żeby tylko się nie dać. No. Przydadzą się, będą umieli, to nas obronią. No, jak dadzą radę, będą mieli ten opanowane te sztuki, no to my się przyłączymy oportunistycznie. Tymczasem do usłyszenia. Dobry nas wszystkim, bo słońce rzeczywiście zaszło. To ciemno się robi, proszę Pana. To bardzo wcześnie. Jeszcze mogę, mogę powiedzieć, że w ostatni dzień lata to u nas to już prawie zima, bo temperatura nad ranem sięga 4 stopni. Mrzawka nam tu dokuczała przez kilka dni. Wyjęliśmy kurtki zimowe, buty zimowe i, i czapki. Widzisz, nawet no i pogodę. także trzeba było pierzynkę wyciągnąć i rozpalić w kominku. Nawet pogoda się okazuje, nas zdradziła w tym roku i um, umówiła się z Putinem. Zdrada! Panowie, zdrada! Zewsząd zdrada! Kłania się. W tym czasie. Uwaga.